Bałagan -ba -ba liryczny konował, dobre podkłady, bo dobre słowa przygotował. Mówię wam, bałagan liryczny konował, dobre podkłady, bo dobre słowa przygotował. Bałagan mistrzów w mieście Warszawa, bardzo jasna sprawa. Mówi do Wasola Monola. Chciałam Wam opowiedzieć o e, moim wspaniałym zespole. Bałagan Mistrzów to właśnie on. E, gramy już trochę razem i robimy się coraz bardziej fajniejsi, gdy znamy się coraz, coraz, coraz lepiej. Bałaganie e, gra 7 osób. Większość z nich spotyka się również e, na takim projekcie, który nazywa się e, Instrument Argument. I jest trochę jakby takim bałaganem jeszcze mniej zamkniętym w schematy i formy, bo sesje instrumentu, argumentu są całkowicie improwizowane. Także kiedy zaczynamy, zaczynamy grać, nikt z nas do końca nie wie jak to się skończy, dokąd zabrniemy, gdzie zapłyniemy, w jakie rejony... Tego nigdy z nas nikt nie wie na początku, z argumentem. Chciałbyś się pewnie dowiedzieć, jaką my muzykę gramy, co to właściwie jest. i Powiem szczerze, że bardzo ciężko jest zdefiniować to, co robimy, zarówno z bałaganem, jak i, jak i, z, jak i w projekcie instrument, argument. Bierze to się z tego, że muzycy, który, którzy tworzą te projekty, każdy z nas ma zupełnie inne inspiracje, Słucha innych rzeczy w domu. Yy, albo w ogóle nie słucha muzyki. <laughs> I każdy z, nas, każdy z nas w sumie jest innym człowiekiem i zajmuje się czymś innym. I, yy, nigdy nie chcieliśmy, żeby ta nasza muzyka była w jakiś sposób szufladkowana. Żeby ktoś przyszedł i powiedział, ale rżniecie jazza albo... Albo, a ty to śpiewasz sola a ty to grasz w ogóle, jakbyś e, grał w industrialnym zespole. Zawsze chcieliśmy uniknąć jakichś e, szufladek i e, przypisywania ład i w ten sposób ta nasza muzyka e, stała się bardzo taka nieopisywalna. i My ją sami nazwaliśmy, nazwaliśmy ją sami między stylem. międzystel nie skazuje nas na nic określonego, dokładnego, zamkniętego między e, jakąś, a jakąś granicą. Nie chcemy żadnych e, nowych formułek, definicji. Najważniejszym, moim zdaniem, artystą, który z nami współtworzy oba e, projekty, jest e, Norbulo, kontrabasista, e, który jest, e, że tak powiem, naszym takim głównym trzonem, bo... Bałagan jest, jest autorem wszystkich kompozycji. No, oczywiście tam razem, razem z Norbertem my też mamy jakiś wpływ na to, jak finalnie będzie wyglądał utwór, ale prawda jest taka, że to, że to z jego głowy wypływają piękne linie basowe, na których dopiero my czasem z trudem, a czasem z łatwością możemy dobudować całą resztę, ubrać szkielet, Bałaganie, tak samo jak i w, e, w projekcie Instrument, Argument gra z nami Szupla, który jest e, z, e, najważniejszym trzonem zespołu Mały Szu. Niesamowitego, industrialnego projektu na granicy e, schizofrenii i e, najlepszych i najgorszych Twoich <grych> snów. Szupla gra na e, instrumentach perkusyjnych. Na przykład e, takich jak e, zbiornik na paliwo od motorynki, e, kawałki drewna, e, rototomy. Jest nie, niesamowitym instrumentalistą i e, tak moim osobistym zdaniem do naszych obu projektów e, dodaje takiego punkowego, surowego, surowego brzmienia, które bardzo mi odpowiada. E, jest, zawsze, jest zawsze dobrze mieć szuplę przy sobie i jego jego twarde, jego twarde rytmy. Janiu, nasz perkusista, czasem z nami też współpracuje przy, przy instrumentach, ale ze względu na jego tryb, tryb pracy nie zawsze mu się udaje wygospodarować czas w nocy, w środę. Jest wspaniałym człowiekiem i naprawdę ja go naz nazywam drammaszyną, bo nie spotkałam nigdy w życiu nikogo, kto by tak pięknie szył rytmy i tak pięknie trzymał. On mnie zawsze prowadzi jak za rękę, kiedy wiem, że jak gra z nami, nie muszę się martwić o, o bardzo wiele rzeczy, bo on wypełnia ze mnie tą rytmiczną strukturę bardzo dobrze i mocno. O Dudku i Błażeju trzeba powiedzieć razem, ponieważ oni wspólnie tworzą też inny projekt, którym zajmują się poza Instrumentem, argumentem i poza bałaganem, ten projekt nazywa się Plankton. Ja bardzo długo pozostawałam pod, pod wielkim wrażeniem, kiedy pierwszy raz przyjechałam do Błażeja do piwnicy i usłyszałam, jak razem z Radziem kleją niesamowite elektroniczne przestrzenie, wypełniają je tajemniczymi łunami i w sumie wspaniale bawią się plas. Pla plastycznie muzyką, potrafią e, narysować nią piękny, emocjonalny, wzruszający krajobraz. E, Błażej e, gra na... gra. Ciężko powiedzieć, że gra. Programuje e, swój mały sampler PC. Ma tam w środku schowany bardzo duży arsenał ciekawych dźwięków, a Dudek jest e, klawiszowcem. E, Widzę, jak chłopaki się rozwijają w ciągu tych kilku lat, jak się znamy i do naszego zespołu wprowadzają bardzo dużo. Bardzo się cieszę, że ciągle się rozwijają i ciągle możemy razem odkrywać nowe lądy. Ze mną e, śpiewa razem Mr. Mad Mike, niesamowity człowiek, mój bardzo dobry przyjaciel. Już wiele lat razem na scenie działamy, ponieważ e, razem śpiewamy również e, w projekcie... W projekcie w wspaniałym regowym sound systemie Single Dread i się bardzo dobrze przez to już zdążyliśmy poznać i śpiewając razem i przebywając długo ze sobą czasem potrafimy się uratować w takich sytuacjach jak jedno zapomni tekstu, drugie zawsze mu pomoże i myślę, że nasze głosy już jakoś się współbrzmieją razem w miarę dobrze są ludzie, którzy mówią, e Mad Mike, nie powiniene śpiewać, zajmij się czymś innym, bla, bla, bla. Mnie to bardzo denerwuje, bo uważam, że Maciek, mimo że może nie jest technicznie doskonałym wokalistą, potrafi przenieść bardzo wiele emocji, bardzo wiele dźwięków i bardzo wiele słów, przede wszystkim słów. I bardzo go za to cenię. raczej z nami współpracuje TikTok. Patryk jest jednym z najlepszych w Polsce beatboxerów. Może nawet najlepszym, ponieważ nawet nie startuje już w zawodach i bitwach dla tych, którzy wydają perkusyjne odgłosy paszczą, ale jest w nich jurorem i wcale się <śmiech> nie dziwię, bo jak słyszę go... Kiedy razem z Janiem i z Szuplą napierają, to tak naprawdę czasem to jest tak, jakby grały trzy perkusje. Potrafią tak gęsto wypełnić beat, że te nasze bałaganowe numery robią się wręcz drum and bassowe. To jest niesamowite. Mam nadzieję, że z Patrykiem jeszcze długo, długo będziemy razem się wzajemnie inspirować. Chciałam Wam jeszcze opowiedzieć o e, miejscu, w którym, e, w którym odbywają się sesje instrumentu. To jest e, najdalej w zagłębiu, w zagłębiu knajp Racławickiej, najdalej wysuniętym cyplem jest pruderia. Jest na samym końcu. przejdziecie już za New Deepem, za knajpą dla motorowych szaleńców, za kliniką, za balsamem, tam jest pruderia. Chyba najmniejsza z tych wszystkich miejsc. I taka najbardziej domowa. My, dla mnie się już y, to stało jakimś takim świętem. Te to, to środowe spotkania. Nawet sobie uknęłam taką teorię, że skoro, y, skoro Żydzi mają y, Żydzi mają soboty, muzułmanie mają piątki, a katolicy niedzielę, to ja mam swoje własne święto muzyki i to jest środa. Bo tam przychodzę i naprawdę czuję, jakbym tej muzyce oddawała hołd czasem. Nie dość, że spotykam się z przyjaciółmi, z którymi, z którymi razem ją tworzę i przeżywam, to jeszcze mamy tam wspaniałe, po prostu domowe warunki, gdzie możemy się naprawdę zrelaksować w czasie środka tygodnia, zaliczyć tak zwaną małą sobotę. I to jest bardzo potrzebne i Widzę, że bardzo wiele osób zaczęło już traktować trochę pruderię jak y, takie obowiązkowe miejsce spotkań w środę, kiedy tam naprawdę wszyscy przychodzą i czerpią z naszej żywej muzyki płynny relaks, czysty, płynny relaks. W tym podcaście mam taki plan, żeby specjalnie dla Was nagrywać instrumenty, argumenty, może nawet e, będę nagrywać też próby bałaganowe. Chciałabym też udostępniać e, fragmenty psychodelicznych e, rozmów naszego zespołu. Oczywiście za ze, ze zgodą jego członków. <śmiech> I ostrzegam wszystkich, to naprawdę może grozić e, konsekwencjami. Więc lepiej się dobrze zastanówcie, czy chcecie pronumerować mojego podcasta. Pozdrawiam wszystkich. Pozdrawiam, pozdrawiam, pozdrawiam i mam nadzieję e, do usłyszenia niebawem. Podejrzewam, że w następną środę. Specjalnie dla Was mówiła e, Ola Monola, Single Dreads and System, Bałagan Mistrzów. Ej. Jeżeli chcecie więcej e, informacji, odwiedźcie mojego bloga olamonola.blogspot.com Pozdrawiam i mam nadzieję niebawem do zobaczenia. W środę wstęp jest e, wolny, zapraszamy wszystkich. To dla Was gramy i od Was czerpiemy siłę do dalszego grania, więc mam nadzieję do zobaczenia.